Jest dziesiąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. 26 kwietnia, dniem walki z nowotworami dzieci, proponuje Łatwogang. Jest odpowiedź marszałka Sejmu, influencer i ponad 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Jeszcze dziś może stanąć przed sądem. Sprawca strzelaniny w czasie balu dziennikarzy z udziałem Donalda Trumpa miał planować zamach na członków gabinetu prezydenta USA. Jest sucho. W lasach istnieje duże zagrożenie pożarowe. Od początku roku na Lubelszczyźnie doszło już do 40 pożarów. Jest wiecznie i jest bardzo, bardzo sucho. Ma nie być politycznie. Marszałek Sajmu zaprasza inicjatorów zbiórki dla dzieci z nowotworami na rozmowę. Łatwogang zaproponował, by 26 kwietnia był dniem walki z nowotworami dzieci, a zbiórka powtarzana była co roku. Włodzimierz Czarzasty mówi tak i proponuje spotkanie organizacyjne w tej sprawie. Marszałek mówił o tym w TVN24. Jeżeli organizatorzy zbiórki, którym gratuluję, mają ochotę podtrzymać ten apel, to dzisiaj Kancelaria Sejmu, no bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie i możemy tę sprawę zrobić, jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę. Charytatywny stream Łatwoganga zainspirowany utworem Ciągle Tutaj Jestem, Disney Raka, 11-letniej Maji Mecan stał się największą zbiórką live w historii i ma trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Dzięki zbiórce Fundacja Cancer Fighters otrzyma ponad 250 milionów złotych na walkę z nowotworami u najmłodszych. Mężczyzna, który spowodował strzelaninę podczas dorocznej gali Stowarzyszenia korespondentów Białego Domu może jeszcze dziś stanąć przed sądem. 31-latek miał planować atak na prezydenta Donalda Trumpa, na co wskazywać mają listy, które pisał, tak twierdzą przedstawiciele Białego Domu. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Donald Trump wykorzysta strzelaninę do odbudowy swojej pozycji. Grzegorz Schetyna mówił o tym w Polskim Radiu 24. To jest kolejna taka próba zamachu, trzecia przecież na prezydenta Trumpa. 3 listopada są wybory połówkowe do... Kongresu, do Senatu i do Izby Reprezentantów, one będą miały wpływ na bieżącą politykę i na pewno no, będziemy świadkami teraz bardzo intensywnej kampanii wewnątrz amerykańskiej, wykorzystania tej próby zamachu przez budowanie czy odbudowanie pozycji przez prezydenta Trumpa. Według władz 31-latek działał w pojedynkę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty napaści na funkcjonariusza federalnego i nielegalnego użycia broni palnej. Polskie Radio, TVP i Polska Agencja Prasowa, finansowane z budżetu, to główne założenia nowej ustawy medialnej. Dokument jest już prawie gotowy i lada dzień trafi na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, informuje szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. Media publiczne w myśl nowej ustawy miałyby otrzymywać rocznie około 2,5 miliarda złotych. Chcemy, żeby media publiczne były finansowane z budżetu państwa. To też jest rozwiązanie, dzięki któremu będziemy mogli do naszego porządku prawnego zaimplementować Europejski Akt o Wolności Mediów. Ściągalność abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Ustawa zakłada także odpolitycznienie władz mediów publicznych. To są Aktualności Jedynki. Niedziela była najkrwawszym dniem w Libanie od czasu ogłoszenia zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Zginęło 14 osób, a premier Izraela zapowiedział, że pomimo zawieszenia broni cele Hezbollahu mają być atakowane z większą siłą. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Izrael i Hezbollah wzajemnie oskarżają się o naruszanie postanowień rozejmu. W weekend sereny alarmowe ponownie rozlegały się w północnej części Izraela ze względu na wtargnięcie w przestrzeń powietrzną dronów Hezbollachu. Izrael kontroluje 10 dziesięciokilometrowy pas ziemi na terytorium Libanu, określając go jako strefę buforową. Mieszkańców ostrzeżono, aby nie wracali do swoich domów. Tymczasem na kolejną osłonę konfliktu, po zapowiedziach premiera Benjamina Netanyahu dotyczących możliwej intensyfikacji ostrzałów, przygotowują się samorządy północnej części Izraela. Od jutra ponownie mają być tam zamknięte szkoły. Placówki edukacyjne w całym Izraelu zamknięte były do czasu ogłoszenia zawieszenia broni z Iranem. Samorządowcy z miejscowości położonych najbliżej granicy Libanu uważają, że sytuacja może się gwałtownie pogorszyć. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Blisko 40 pożarów lasów odnotowali już z leśnicy od początku tego roku. W lasach jest bardzo sucho, a wiele z tych pożarów wywołuje człowiek, wskazuje Anna Sternik z dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.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 To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W wielu regionach słonecznie i błękitne niebo. Trochę więcej chmur może pojawić się na północnym wschodzie i tutaj lokalnie może popadać. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 12 nad morzem, do 16 na ziemi lubuskiej, Śląsku i w Małopolsce. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1008 hektopaskali.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 we found Fire adventure Very carefully it made Electric Light Orchestra rozpoczęła drugą godzinę naszego spotkania w czterech porach roku. Słowa Wieńczycka. Nieustająco się do Państwa uśmiecham i nieustająco też zaglądam na nasz profil Facebookomu Kośnik 1. E, państwo też e, i o przyrodzie, ale także i o tej pracy sezonowej. Pan Paweł. pracowałem sezonowo w wakacje w szkole średniej w latach 80. Czyściłem fosy wzdłuż linii kolejowej w swojej okolicy oraz byłem na Węgrzech zbierać owoce. No, Panie Paweł, zawsze lepiej te truskawki zbierać e, gdzieś tam dalej, zobaczyć kawałek świata niż u nas, prawda? Tak blisko domu. Oprócz tego też jeszcze karczyłam winorośle. Ciężka praca fizyczna w upale to była mało przyjemna. Dzięki tej pracy zrozumiałem, że warto się starać, aby tak ciężko w życiu nie pracować. Ale z tego co wiem, to nasz słuchacz został strażakiem. To też ciężka praca i też podziwiam, podziwiam. 22 645 22 66 to jest nasz numer do naszego dyżuru telefonicznego. Pani mecenas czeka na Państwa pytania. Można Pytać, już pojawiło się tutaj pytanie, co zrobić, jeśli pracodawca młodemu człowiekowi oferuje niższą stawkę niż ta minimalna krajowa? No Bardzo ciekawe pytanie. No właśnie, skoro oni nie mają 18 lat, to ta stawka ich nie obowiązuje. Też tego wszystkiego się dowiemy. pory roku. A oprócz wątku dotyczący pracy młodych ludzi, dzieci, ale także i tej pracy dorywczej i sezonowej, przypominam numer 22 645 22 66. W naszym studiu pojawi się Ania Zakrzewska, która wczoraj miała okazję z bliska obserwować, jak pieniądze dla dzieci chorych na raka rosną i rosną, ta kwota nieprawdopodobnie. No i właśnie, jak zakałam ostatnio, to łatwo Gank już zakończył ten streaming i tam była kwota 251 milionów, czy to wszystko urosło? No i jeszcze Grzegorz Kalinowski pojawi się u nas w studiu. Przypominam, że ciągle obchodzimy naszą stówkę, nasze stulecie. E, opowie co ciekawego w podcaście właśnie z okazji naszego jubileuszu. A teraz już się nagadałam, już krzyczą na mnie. To już Państwa zostawiam z naszą drugą podpowiedzią w konkursie Odkrywcy Przyszłości. Yo, Kolej bez wątpienia zrewolucjonizowała współczesny świat. W efekcie odwołano sześć kolejnych połączeń z Londynu oraz dwa z Brukseli i trzy z Paryża. Dlaczego Zakopane? Kochamy. Od lat jeździmy, jeździliśmy z dziećmi teraz. Dzieci dorosły jeździmy sami. A skąd pani przyjechała? Oj z bardzo daleka, z Kalisza. Starogat Gdański. Kawałek, to ile się jedzie? Pociągiem jechaliśmy. 11 godzin. Jadzia, w jej jasnych oczach jasne niebo lśni. Jadwiga dała radę 300 dni. Po zakończeniu tej inwestycji do Krakowa z Nowego słońca najszybszymi pociągami będziemy jechać w ciągu godziny. No, ta druga podpowiedź troszkę Państwu bardzo ułatwiła. Proszę pamiętać, że do tego czegoś, bo już chyba Państwo wiedzą, że nie ktoś, ale y, coś tam jest ukryte, no potrzebny jest komentarz, prawda? 72, 151, dobra odpowiedź, plus y, kilka słów, kilka zdań do tego czegoś. No i jest szansa na nagrodę, a w tym tygodniu to są takie, no bardzo radiowa nagroda. Słuchawki bezprzewodowe. Nie ma takich miejsc myślałem już Takich ludzi nie ma też Nie wierzyłem w to Nigdzie nam nie będzie tak jak tu Powiedz mi, że myślisz tak Nie wracajmy stąd Bo w taką noc Ze snu światła odbijają blask od spokojnych wód. Pomyślałem, że to tylko film, który zaraz skończy się. Ktoś otworzy drzwi, bo w taką Szaleństwo, wariastwo. To, co się działo w ciągu tych ostatnich dni, zwłaszcza w ciągu tego weekendu, to jest nieprawdopodobne. Organizatorzy nie mieli takiego zamiaru, nie wiedzieli, że tak się stanie, ale jak się okazuje, pobili rekord Guinnessa, światowy, nie tylko polski. Ania Zakrzewska jest z nami w studiu. Aniu, mówimy Dzień, oczywiście naprawdę. o akcji, którą zorganizował łatwo gang. Dziewięć dni streamu, a wszystko zaczęło się od jedenastoletniej dziewczynki Mai, która po raz trzeci zmaga się z ostrą białaczką szpikową. Powstała piosenka. No i tak to się zaczęło i skończyło się czymś niewiarygodnym. Brawa dla nas wszystkich, brawa dla Polaków. Brawa dla państwa przede wszystkim, bo to ta każda złotówka doprowadziła do tego, że ćwierć miliarda złotych udało się uzbierać. Tak jak powiedziałaś, no nikt się tego nie spodziewał. Tam liczono, że 500 tysięcy to już będzie coś wspaniałego. A tutaj przez ponad 200 godzin, bo 9 dni ten chłopak jadł, spał, wszystko przed przyjmował kamerą, gości, przyjmował grał, śpiewał. Gości. Zgadza się. I tak naprawdę to, to wszystko się zaczęło rozpędzać w piątek, bo wtedy już to był taki moment, że każdy chciał tam być tak naprawdę. No właśnie, chciały też być znane osoby. Ty byłaś tam wczoraj przez kilka godzin, obserwowałaś to z bliska. Jak ci sąsiedzi to wytrzymywali? Tam podobno też się wspaniale, włączyli. Wspaniale. Podobno słyszałam, że tam jakaś policja też była na początku, ale później chyba wszyscy zrozumieli, że to jest, są też częścią czegoś niesamowitego. Przesympatycznie muszę powiedzieć, że i mi ładowarkę pożyczyli, bo mi też telefon padnie, mogłam się tutaj ze studiem łączyć. Przyjmowali też go Kości, to żeby mogli usiąść na chwilę, mam Oczekać, na myśli te znane coś osoby. Zjeść, czegoś tak, się napić. Tak, tak. każdemu mm -hmm. proponowali wodę, chwilę ochłody, bo tam bardzo gorąco było na tym korytarzu w tej kolejce, ale każdy był dla siebie sympatyczny, każdy czekał grzecznie w kolejce, nieważne jak znana to była gwiazda. No i tym symbolem, bo to też warto powiedzieć, tego streamu stało się golenie głów. Ja w sygnałach dnia mówiłam, że pierwszą osobą była ma fashion, przepraszam, jednak pierwszą influencerką była KasiX która jako Pierwsza kobieta zrobiła to na żywo. Szfefostwo, dla Kasia. Ja. Bohaterka! naprawdę, Bohaterka! Zobaczcie, jak tobie siedzi, to. Ja mam normalnie łzy w tak? Bo wzruszenia ja normalnie mam łzy w oczach. jest serduta. niesamowite. To jest niesamowitą dziewczyną. To, co było też niesamowite, to fakt, że tam się spotykali ludzie z bardzo różnych światów. Takie nieoczywiste połączenia się też tworzyły, bo w jednym miejscu spotykali się i sportowcy, i artyści, i wokaliści. I aktorzy. Dorota Szelongowska gotowała na miejscu na żywo botwinkę. Alan Anders przywiózł kebaba na motorze dla organizatora, żeby cokolwiek po prostu zjadł. Jan Błachowicz przyjechał podobno prosto ze szpitala po operacji kolana. Co chwilę ktoś tam koncertował. W zasadzie to był jeden wielki koncert na żywo w pewnym momencie. Zmieniali się tylko artyści zasiadł na streamie także Mrozu. Wczoraj, gdy włączyłam, gdy włączyłam właśnie stream, to właśnie zobaczyłam Galec Orkiestra i Mrozu. I to, a Mroza uwielbiam, więc to było coś, coś niesamowitego. I pół bloku to słyszało i pół bloku się bawiło, chociaż ty też trzeba przyznać, że w pewnym momencie wymknęło się to troszeczkę spod, spod kontroli, kontroli, bo mówiłam już o tej policji. Później też nagle jeden z widzów wszedł przez balkon nawet i zapukał, żeby pojawić się na streamie, więc i takie no, niebezpieczne sytuacje się zdarzały. Zresztą to też warto podkreślić, że ci wszyscy artyści prześcigali się i to szaleństwo było w prześciganiu się w pomysłach, żeby napędzić tę zbiórkę. Na przykład były reprezentant Polski w piłce nożnej, Sławomir Peszko, obiecał Wypisał, że na 80 milionów złotych zrobi sobie tatuaż. 80 milionów robię tatuaż! Okej! Okay, Okej! Okay. I jaki wow. okay. to jest tatuaż? To jest Joter, tatuaż czy Maje? gang. Nowomir, Ja również w takim razie dokładam i na to 80 milionów również tatuję sobie PESZKO! Żeśmy mieli razem na z samych szep. 80. 80 tak samo. I, I Sławek też na 80. Robimy na 80 milionów wspólny tatuaż z oboje. Ile, ile to tatuaży i ile łysych głów po tej akcji, prawda? Tak, ale to wspaniale, wspaniale się to. Tak. Patrzę, dodam, że już dotrzymał obietnicę, bo Sławomir Peszko na udzie sobie ten mm, tatuaż zrobił. Ale warto też powiedzieć, że to wszystko się rozeszło na świat tak naprawdę. Poszło to w świat i wokalista Coldplay nagrał tutaj... Nie mogłyśmy ze Słową też w to uwierzyć. Naprawdę. Śpiewa, tak, Właśnie ale... posłuchajmy, co, co śpiewa. Show a boy a boy boy boy boy I'm sorry for my Polish. I tak jest bardzo dobrze. Chodziło o śrubujemy, ale śrubujemy, dla Niemców to trudne, trudne do wymówienia. No, ale do dowód na to, że to nie było AI. Tak. AI chyba by tego tak nie zrobiło. Nie wiemy jeszcze dokładnie jaka kwota jest, bo oni w tej chwili muszą to zliczyć. jak został za, zakończony. Na pewno jest to ponad 251 milionów. To jest coś nieprawdopodobnego. No to skoro tak Coldplay tutaj pięknie, to my też teraz ich um, puścimy. Nie śpiewają. No właśnie. Jedynka. To jest radio. No to teraz Coldplay już e, po swojemu. E, bardzo dziękujemy za to, że też i tak e, wsparli, bo fanów też mają sporo w naszym kraju. Ania Zakrzewska miała szczęście tą akcję z bliska obserwować. Dzięki Aniu. Dziękuję bardzo. You're a sky, cause you're a sky full of stars, stars, stars. cause you love. You get lost. 4 pory roku. Reklama. Już dziś w Lidl. Zgrzewarka próżniowa 130W Silvercrest. Z kuponem Lidl Plus aż 53% tani. Tylko 69 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Josera, we care, you grow.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 Rafał Bała w studiu, skoro teraz sportowo będzie, to jeszcze do, dodajmy, że do tej akcji zbiórki nieprawdopodobnie ponad 251 milionów złotych. Włączyli się także sportowcy i Robert Lewandowski, i Wojtek Szczęsny, i Iga Świąta, która przekazała 100 tysięcy złotych. I kto jeszcze, Rafał? No tak, ze Szczęsnym w szatni był Jamal, czyli też tak można powiedzieć międzynarodowo to troszeczkę poszło. Ale był też taki bardzo ważny moment, kiedy ta granica 9 milionów pękała, to proszę sobie wyobrazić, że na żywo był telefon Mateusza Ponitki, czyli kapitana reprezentacji polskich koszykarzy, który od dłuższego czasu jest w konflikcie bardzo ostrym z Marcinem Gortatem i kiedy ten telefon został, kiedy ta granica pękła, no to telefon Mateusz Ponitka wykonał do Marcina Gortata, bo się zobowiązał, że jak będzie 9 milionów, to on zadzwoni i się pogodzą. I na antenie się pogodzili, rzeczy. czyli, czyli e, takie jest. sytuacje łączą też i godzą. To chyba nie jedno pogodzenie było tam I to w trakcie z streamingu. Znakomita sytuacja. Deklasacja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 Na 3 do 1 liber obudowlanych Justyna Łysiak przyznała, że jej zespół zagrał z pełnym zaangażowaniem i koncentracją od samego początku. Myślę, że zagrałyśmy odważnie, dobrze na zagrywce. Generalnie dzisiaj w każdym elemencie tak naprawdę myślę, że dobrze, ale myślę, że to, co zrobiło też dzisiaj różnicę, to serducho i ta walka naprawdę każda dała, ile miała i zostawiłyśmy wszystko, co mogłyśmy dzisiaj na boisku i niezmiernie jestem dumna z moich koleżanek i, i naprawdę wierzymy i jedziemy, żeby ten mecz wygrać. Decydujący piąty mecz już w najbliższą środę w Rzeszowie i na koniec o Paryżu, bo mieliśmy tam igrzyska letnie. Będą we Francji igrzyska zimowe w 2030 roku, no i co się okazuje, że Nicea niespecjalnie chce organizować turniej właśnie ten olimpijski, jeśli chodzi o, o hokej na lodzie. Te władze obecne Nicei są za tym, żeby jednak to gdzieś przenieść. No i Paryż się zgłosił m.in. z halą Akor Arena dla hokeistyk i hokeistów. Przypomnijmy, że w trakcie letnich igrzysk w tym obiekcie rozegrano fiło, finałową fazę rywalizacji koszykarek i koszykarzy, ale to będzie ogromna odległość. Kilkaset kilometrów od Paryża właśnie do tego regionu, gdzie będą zimowe igrzyska, zatem te igrzyska w 2030 roku też będą bardzo rozrzucone. Cztery pory roku. Cheers. Drodzy Państwo, po naszym dyżurze już pojawiła się w studiu m, nasza ekspertka i, drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy zadawać kolejne pytania. Mecenas Monika Wieczorek, doktor nauk y, prawnych, radczyni prawna. Y, pani mecenas, y, może... Podrążmy ten temat, który nie skończyłyśmy w pierwszej okay. rozmowie. Mówimy o tym momencie, kiedy dochodzi do podpisania umowy bądź dochodzi do momentu pomimo obiecania niepodpisania umowy. Zdecydowanie tutaj rekomendujemy, nie ma się co zastanawiać. Jeśli ktoś nie chce podpisać umowy, to znaczy, że możemy wietrzeć w tym jakieś jakąś nieuczciwość. A to, z całą pewnością, a to z całą pewnością. Jeżeli ktoś ma uczciwe zamiary, to umowę zawiera. Więc możemy tu się spodziewać niestety bardzo wielu nieprzyjemności, dlatego że jeżeli umowa nie zostaje zawarta, to tak naprawdę później po stronie tej osoby, czy to jest osoba młoda, czy osoba dorosła, powstaje problem w tym, jak dochodzić swoich praw, jak udowodnić, że pracę wykonywałam, wykonywałem. Więc rzeczywiście absolutnie jest to czerwona flaga, mówiąc językiem młodzieżowym, absolutnie do tego, żeby nie podejmować takiej współpracy. That's... Tu się pojawiło już wcześniej w trakcie dożuru pytanie dotyczące minimalnej krajowej. No jak wiemy, mamy minimalną stawkę godzinową, krajową. A co w sytuacji, jeśli właściciel kawiarni bądź sklepu usiłuje tę stawkę obniżyć? Mhm. To są stawki, te stawki minimalne, zarówno wynagrodzenia za pracę, jak i tej stawki na umowach cywilnoprawnych, czyli w szczególności, kiedy mówimy na przykład właśnie o umowie zlecenia w gastronomii. To są stawki poniżej, których mówiąc już wprost, nie można zejść. Czyli to jest minimalne wynagrodzenie, jakie można zaoferować za pracę. Yy, obecnie w tym roku, bo co roku ta stawka jest zmieniana, ona podlega waloryzacji, minimalne wynagrodzenie za pracę to jest kwota 4806 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia to jest, jest kwota 31,40 zł. Brutto. Brutto. Brutto mhm. oczywiście, nie na tak zwaną rękę. Ale pamiętajmy o tym, yy, że jeżeli ktoś oferuje nam stawkę poniżej tej wartości, to prawo oczywiście sankcjonuje to i konsekwencje potrafi wyciągnąć. Ale możemy się oczywiście temu przy, do tego przyczynić, no bo jeżeli nikt nie poinformuje odpowiednich służb, to ta, taka sankcja nie będzie zastosowana. Przede wszystkim każda osoba, kiedy mówimy o zatrudnieniu, ma prawo uprawnienie do tego, żeby skierować się do Państwowej Inspekcji Pracy. To jest właściwy organ, żeby móc wskazywać na wszelkie nieprawidłowości w zakresie zatrudnienia także osób młodocianych. Pamiętajmy, jest takie specjalna grupa wykroczeń przeciwko prawom osób, pracowników młodocianych i w tym zakresie każdy pracodawca może ponosić odpowiedzialność, w szczególności, kiedy mówimy tu o grzywnie, do 30 tysięcy złotych. Konkretne kolejne pytania tutaj też na Facebooku. Pan Andrzej, moja córka ma ukończone 15 lat. W tym roku kończy szkołę podstawową. Czy mogę ją zatrudnić na umowę zlecenie w swojej restauracji jako kolnerkę i jakie muszę wyrobić jej badania oprócz książeczki na nosicielstwo? Mhm. Tak, tutaj wszystkie, niezależnie od tego, czy jesteśmy rodziną czy nie, mamy wszystkie obowiązki po swojej stronie, czyli przede wszystkim Taka osoba, kiedy właśnie ukończyła 15. rok życia, ukończyła szkołę podstawową, musi mieć to skierowanie, to, to się nazywa świadectwo zdrowia od lekarza, czyli pomijamy te badania dotyczące pracy w gastronomii, ale musi mieć to, to właśnie to świadectwo, że nie, ma przeciwwskazań. że nie ma przeciwwskazań i praca nie zagraża zdrowiu tej osoby. Ale to jest jeden tylko obowiązek. To nie zastępuje badania wstępnego. Kiedy chcemy zatrudnić osobę na podstawie umowy o pracę, każdy pracodawca ma też obowiązek, żeby te badania wstępne skierować do lekarza medycyny pracy przed dopuszczeniem do pracy. To dotyczy także osób młodych. Więc tu kolejny rodzi się obowiązek. Wszelkie dalsze badania kontrolne, to też jest obowiązek wobec osób młodocianych, więc wszelkie te kwestie będą obowiązywały także rodzica, który będzie w ramach swojej działalności zatrudniał Czyli, dziecko. ale komu mówiąc, pan Andrzej może to zrobić. Tak, ale należy to sformalizować. sformalizować Czyli jednak umowa, pomimo, że to y, córka. Co powinna zawierać taka umowa dotycząca właśnie pracy tej dorywczej, sezonowej, poza już tę, tą kwotą, o której już wspomniałyśmy? Tak. Y, to w ogóle jeśli chodzi o pracę osób młodocianych, to przyjmujemy, że taka umowa o pracę, ona rządzi się prawami jak umowa na czas nieokreślony. Pomimo tego, że ona jest na określony, jednak zakres zawierana. Ale, ale rzeczywiście taka, taka zasada obowiązuje. Pamiętajmy o tym, że poza oczywiście kwestią wynagrodzenia, to jest x wymogów prawnych, które musi zawierać każda umowa o pracę, niezależnie od tego, czy z dzieckiem, z młodzieżą, czy z dorosłym. I przede wszystkim to będzie rodzaj pracy, miejsce pracy, no oczywiście kwestie dotyczące czasu pracy. Te wszystkie elementy, no plus jeszcze kilka istotnych... Obowiązki, czyli określone czynności... Jak najbardziej, ale obowiązki, tak się rzeczywiście przyjęło, że każda umowa o pracę powinna mieć zakres obowiązków. To nie jest taki wymóg formalny. Każda umowa musi wskazywać na rodzaj pracy, więc jeżeli na przykład w danym miejscu stanowisko będzie już nam wyznaczało ten rodzaj pracy, będzie to jasne, prawda, że to jest na przykład, no dajmy na to, kelner czy kelnerka, to wiemy już w zasadzie jaki jest zakres obowiązków tej osoby. Ale jeżeli na przykład już tu bardziej mówimy o pracy osób dorosłych, mamy specjalistę do spraw, X, Y czy Z, to wtedy ten zakres powinien być wskazany, żeby jasne było dla obu stron, co taka osoba ma wykonywać. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby precyzować ten, ten zakres obowiązków i pamiętajmy o tym, że te, dzisiaj zwłaszcza młodzież bardzo zwraca uwagę na to, co jest w zakresie obowiązków, a co nie. Na co my się tak naprawdę umawiamy. A co z ubezpieczeniem Tutaj mamy przykład. Pani Jadwiga opisuje historię, gdy przez 6 tygodni w przemyciu kubków bardzo się skaleczyła i wróciła do domu, już nie mogła kontynuować tej pracy. Co w sytuacji, kiedy odpukać coś mhm. się stanie? Tak. Mamy ten okres wyczekiwania. Żeby skorzystać ze zwolnienia chorobowego, z zasiłku chorobowego, to należy przepracować te 30 dni. Po 30 dniach te, tego te okresu wyczekiwania faktycznie taka, takiej osobie także i taki zasiłek przysługuje. Nawet jeśli to jest umowa o zlecenie? No, przy umowie zlecenia pamiętajmy, że tu wszystko zależy od tego, jak została umowa zawarta. To znaczy, no, jaki pakiet tych, czy jest ubezpieczenie chorobowe, czy jest mm -hmm. ubezpieczenie dobrowolne, czy nie. No, tutaj Czyli cały, jeśli nie ma, to musimy już jest to ustalić. Jest tak? mm -hmm, mm -hmm. Natomiast przy umowie zlecenia. E, i znowu wracamy do tej zasady. Nieważne, czy dziecko, młodzież, czy dorosły, tu też są określone zasady dotyczące tego, jakie, no, jakich też norm nie możemy przekraczać. Więc pamiętajmy, nie ma dowolności tylko dlatego, że zatrudniamy osoby młode. I pamiętajmy, że u nas ta granica pracy to 15 rok życia i skończona ósma klasa, ale jeśli już nastolatek ma lat 16, to już zgoda rodziców nie jest wymagana. Chociaż przydałoby się, żeby tak rodzice jest. kontrolę nad tak tym wszystkim jest. mieli. Mecenas Smolnika Wieczorek była goście czterech pół roku pani wcza nas bardzo dziękuję bardzo dziękuję jedynka to jest radio. share to me of ubiegłej soboty. Jesteśmy już w drugim stuleciu Polskiego Radia. Przypominam, wiem, że państwo stali słuchacze wiedzą oczywiście, że w tym roku obchodzimy naszą stówkę, nasze setne urodziny obchodziliśmy dokładnie 18 kwietnia i dlatego też z tej okazji od ubiegłego poniedziałku pojawia się u nas w studiu, a później także i podcastowo Grzegorz Kalinowski. Radio, jakiego nie znacie, to specjalny, jubileuszowy podcast z okazji naszego stulecia. Dzień dobry panie Grzegorzu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Już było Sporo ciekawych wątków, także nawet trochę i tych mrocznych. A dzisiaj to będzie szósty odcinek. O czym? O audycjach. Audycjach, które przez lata towarzyszyły jedynce, jej słuchaczom. To ten podcast będzie chyba trwał 100 godzin. No nie. To... O, Trudno zrobić, oczywiście trzeba byłoby, pod... gdyby się podeszło bardzo obiektywnie, to pewno trwałby najbliższych 100 lat, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Potrzebny do tego bardzo subiektywnie. Po pierwsze, lato z radiem, bo uznaliśmy z doktorem Marcinem Hermanowskim, z którym tworzymy tę audycję, że to jest jednak chyba najbardziej rozpoznawalna audycja... Ku radości, radości mojej redakcji, tak, <laughs> jak, tak. I oczywiście tutaj głównym rozmówcą, naszym przewodnikiem po lecie z radiem był Roman Czejarek. Co za niespodzianka, prawda? prawda? <laughs> A <laughs> moje sentymenty, to jest oczywiście sport, Ja nigdy w redakcji sportowej Polskiego Radia nie pracowałem, natomiast... Y Zawsze byłem słuchaczem Kroniki Sportowej czy Studia S13. No i kto może opowiedzieć o Kronice Sportowej, o Studio S13 Strzela. przy muzyce? Andrzej Janisz. Brawo. Mm, pozdrawiamy Andrzeja. <grym> I porozmawialiśmy sobie właśnie o, no, jeden z moich ulubionych tematów, tematów, jestem biografem Lucjana Brychczego, napisałem jego biografię, no i tam nie zabrakło właśnie słynnego sygnału, kroniki sportowej, bo to jest bramka, którą w europejskich pucharach strzela Lucjan Brychczy. O tym też będzie oczywiście w tym podcaście, w tym programie. I także jutrzejszy podcast przechodzi płynnie z tego dzisiejszego, bo będziemy mówić o przyszłości radia. Jakie audycje się mogą utrzymać? Co z przyszłością? Gdzie szukać? Oczywiście będzie o podcastach. Będzie też takie trochę cofanie się do lat dawnych, kiedy to radio było tak jak ostatnio, podczas jubileuszu, programem, który jest tworzony na żywo przez słuchaczy nie tylko przed radioodbiornikami, ale także na sali koncertowej i przez muzyków, którzy grają na żywo. Ja tak sobie wymarzyłem, że to jest taki kierunek, rozwoju radia, że radio wróci do korzeni, do takich... E... Pierwszych, tak jak kiedyś nawet nie było innych możliwości. Trzeba było tak robić, prawda? Dżingla Te trzeba lat było zagrać. Tak, Sygnał, tak. tak, na żywo. Tak. Tak swoją drogą, też myślę, że oddzielny odcinek można byłoby zrobić w ogóle z naszych Jingli, które przez te 100 lat się pojawiały, chociaż cieszymy się, że Fryderyk Chopin i fragment Poloneza ciągle nam towarzyszy i to Trochę jest coś Trochę tych takiego sygnałów było. będzie dzisiaj, tak. Tak, też będzie, tak? Tak, oczywiście. Czyli będzie można y, posłuchać. Cieszymy się, że Lato z Radiem. Y, to... A, jeszcze jedna audycja, ta najstarsza na świecie. Hejnał hey no, z Wieży tak. Mariackiej. No właśnie, Hejnał no, to najstarsza cały czas nadawana audycja radiowa. Ktoś powie, jak to audycja? No ale tak. No, ale chyba, że też... Kraków zrobi podwyżkę taką, na którą już radia nie będzie. Stać o, nie, nie, nowe... nie. Nawet panie że nie mówmy tego głośno. Nie, nie, nie. Myślę, żeby wszyscy protestowali. To byłaby... Nie, nie. To, to jest w ogóle nie, niemożliwe. To A trzymam... to jest takie miasto prężne, w którym można referenda robić na różne tematy. I... Ale my w, my w każdym razie trzymamy się tego, krakowskie. że... Hey no, czy czy dobrze nas... by było, gdyby Warszawa yy, nie płaciła więcej za to, że gra na całą Polskę sygnału? A nawet i na Europę, a nawet tak. i na świat, bo jak wiemy, że słuchają także nas nie tylko przez internet, ale przez fale długie także i ludzie w całej Europie. Grzegorz Kalinowski, bardzo dziękujemy. Dzisiaj podcast wieczorkiem się pojawi. Tak jest, oczywiście. I jutro kolejny odcinek. Dzielnica Wszystko ma słony smak słone włosy, Słona skóra Słony wiatr Luciola Luciola, Luciola ktoś poła woła mnie poprzez wiatr Luciola Luciola, Luciola on znowu woła mnie poprzez wiatr, luciola, luciola, luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr, luciola, luciola, on znowu Co oddychać? Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Jola, Luciola, Luciola, zdość ktoś woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Gliwice Sośnica na kilometrze drugim cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek. Doszło tam do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Autoosobowe zderzyło się z ciężarówką także w województwie opolskim na Krajowej 90-Czwórce pomiędzy Opolem a Brzegiem. Tutaj w pobliżu miejscowości Skarbiszów na kilometrze 166 obowiązuje ruch naprzemienny, a do tego zdarzenia doszło przed godziną 7 rano. Zakorkowana jest autostrada A2 w Lubuskiem pomiędzy Rzepinem a granicą w Świecku w kierunku Berlina. Podobnie autostrada A18 na wysokości Olszyny, także w tym samym kierunku, oraz A4 w Dolnośląskiem, w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w stronę Drezna. Spore przedpołudniowe spowolnienia utrzymują się na ekspresowej ósemce w Warszawie i to zarówno w stronę Terespola, jak i w kierunku Wrocławia. A zdecyd zdecydowanie wolniej jedzie się także na remontowanym odcinku trasy ekspresowej S7 na wysokości Białobrzegów oraz na Krajowej Siódemce w pobliżu Dziekanowa Leśnego i Ułomianek. Uwaga na e w Kujawsko-Pomorskim. Tutaj spore spowolnienie utrzymują się na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Torń południe a Lubicz i tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I jeszcze jedna informacja z autostrady A2, ale z województwa wielkopolskiego. Spory właściwie korek cały czas utrzymuje się niedaleko węzła Poznań-Luboń w kierunku Warszawy. Na kilometrze 161 doszło do wypadku trzech osobówek. Mamy tam z nie właśnie w kierunku Warszawy.